Program Trzeci Polskiego Radia jest poniedziałek, Wielkanocny, 6 kwietnia minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest plan zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Zakłada wstrzymanie ognia już od dziś i otwarcie ciesiny Ormus. Kobieta z dwuletnim dzieckiem wśród ofiar rosyjskiego ataku na Odesce. Zbliża się kulminacja wiosennej migracji ptaków. Powiemy, dlaczego warto wsłuchiwać się w pasie trele. Iran i Stany Zjednoczone otrzymały propozycję zawieszenia broni, informuje agencja Reutera. Projekt przygotował i przekazał stronom Pakistan. Zawieszenie broni mogłoby rozpocząć się już dziś i doprowadzić do ponownego otwarcia Cieśniny Ormus. Teheran potwierdza, że otrzymał projekt i analizuje go. Na razie nie ma oficjalnej reakcji żadnej ze stron konfliktu. Oficjalnie Donald Trump dał Irańczykom czas na odblokowanie cieśniny do jutrzejszego wieczora. Władze Iranu odpowiedziały, że szlak transportowy w Zatoce Perskiej nigdy nie powróci do normalnego funkcjonowania.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 Iraku, Tomasz Sajewicz Polskie Radio i Zmasowany atak na Ukrainę. W nocy Rosjanie zaatakowali ponad 140 dronami typu szachet. Wśród ofiar jest kobieta z dwuletnim dzieckiem. W odejściu nad Morzem Czarnym rosyjskie drony typu szachet uderzyły w budynki mieszkalne. Władze miasta poinformowały, że w jednym z zaatakowanych domów zginęła 30-letnia kobieta i jej dwuletnia córka. 13 rannych osób przebywa w szpitalach. Wśród nich jest m.in. 7-miesięczne niemowlę. Ogółem Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę ponad 140 bez załogowcami, z czego 114 udało się Ukraińcom unieszkodliwić. Również Ukraina atakowała Rosję swoimi dronami. Celem uderzenia ukraińskich bezzałogowców był port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym i znajdujący się tam terminal naftowy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Serbskie służby nie znalazły dowodów na udział Ukrainy w próbie sabotażu gazociągu transportującego rosyjski surowiec na Węgry. Szef Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa, Juro Jowanić, podkreślił, że wokół sprawy jest wiele dezinformacji. Jedną z nich była sugestia, że armia Serbii działając na rzecz innego państwa miała stwierdzić, że znaleziono materiały wybuchowe i były ukraińskie i tym samym oskarżyć Ukrainę o próbę dywersji. Powiem od razu, to nieprawda, to kłamstwo to nie istnieje, to nieetaczne. Wczoraj władze Serbii poinformowały o znalezieniu materiałów wybuchowych przy gazociągu Balkan Stream na swoim terytorium. Rząd w Budapeszcie zasugerował, że za próbą dywersji stoi Ukraina. Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała spadek ruchu na polskim niebie o 10% i zmusiła linie lotnicze do szukania innych bezpiecznych kierunków. W wakacyjnej siatce połączeń lotu pojawiły się więc takie kierunki jak Majorka, Porto i Heraklion, a od kilku dni polski przewoźnik lata do Bolonii, słynącej z najstarszego uniwersytetu na świecie oraz z wyśmienitej kuchni, mówi przewodniczka po tym mieście Barbara Stolecka. W naszym regionie jest robiona szynka parmeńska, parmeza, ocet balsamiczny w Modenie, także te wszystkie cudowności można też zjeść w Bolonii i znaleźć w tutejszych sklepach. No i w samym mieście mamy oczywiście wielką ilość różnorakiego makaronu, także między innymi pępek Wenus, to też do odkrycia, dlaczego tak się nazywają tortellini, tagliatelle, no i bolońskie lasagne. Bolonia to już czwarte połączenie lotu z Polski do Włoch. Zbliża się kulminacja wiosennej migracji ptaków, ale już teraz można zobaczyć i usłyszeć wiele gatunków wracających do Polski z południa. Przyleciały już szpaki, już są już drozdy śpiewaki, które pięknie śpiewają, są rudziki. Rzeczywiście w lasach widać migrujące zięby, kosy bywają w stadach, część z nich leci. No widać żurawie, gęsi, czajki, skowronki przyleciały. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski dodaje, że teraz w Polsce pojawiają się też gatunki, których na co dzień u nas nie ma, ale u nas mają przystanek, potem lecą w dalszą drogę. Na północ zdecydowanie lecą zięby jery, to są te ptaki, takie żółtawo, pomarańczowo-czarne, brązowe, które lecą w kierunku Skandynawii. Na północ też najprawdopodobniej duża część drozdów śpiewaków leci. Kulminacja wiosennej migracji ptaków za dwa tygodnie. Ornitolodzy zachęcają, by podczas świątecznych spacerów mieć oczy i uszy otwarte. Obserwowanie ptaków relaksuje, wycisza i uczy spostrzegawczości. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu na północy i w centrum oraz w górach porwisty wiatr od 7 stopni na Podlasiu i podchalu do 11 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam ręce i... Andrzej Dąbrowski Zielono mi szmaragdowo Reni Jusis Proszę wejść, proszę wejść. Barbara Wrońska Wyrywa w nocy krzyk Czuję to Waluś Kraksa Kryzys Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się Kasia Lins Takie same dłonie wciąż i tak mówisz, słońcu na Ustawiony konkurs piosenki do obejrzenia na stronie i YouTube trójki. Autopromocja. Zapraszamy.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 To się opłaca. Menopauza.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 Żegnamy. Reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. 8,5 minuty po 10. Grew up in a good but a changing age My wife and kids, Damon Waynes When the youth club was everybody's favorite place Where if you spoke to a girl then it was face to face Bro I've seen a heart of a hood turn trendy Kids lose interest, parks turn empty Social media's got us all less friendly Now can't you see the irony? She's got game when she types to me But nothing in person that ain't the type for me, type for me. Asking, can we go for dinner yet in the flesh? No conversation, no intellect. The future generation or the children of the internet. Przy Utopia i Ezra Collective, Children of the Internet, na początek drugiej godziny naszego spotkania. Do południa się polecamy. Krzysztof Sagan, Anna Lalka i Michał Nogaś. Dziś spędzamy to przedpołudnie w lany poniedziałek z Panią Elizą i z Panem Słukiem. Za kilka minut wrócimy do spotkania z Martą Lipińską. It's a vibe, oh yes, it's alright Oh it's okay on any day and every way Oh you're so damn fine, you're so damn fine And the guitar goes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 a wcześniej Myki, Blanko, Anoni i Kelsey. Muzyka w lany poniedziałek na antenie programu trzeciego taka i do odpoczynku, i do spokojnego przyrządzania śniadania i do słuchania kolejnych odcinków Kocham Pana, Pani sułku i rozmowy z Martą Lipińską. Trójka. Jak wyglądały nagrania? kolejnych słuchawek. Śmiesznie było, ponieważ myśmy tak nie czytali tego, nie naczytywaliśmy tego, tylko Jacek przynosił egzemplarz słuchowiska. Myśmy awista jechali i po prostu było to wspaniale, bezbłędnie. On za szybką siedział i zachwycony pokazywał tylko, że jest cudownie. Czyli pani nie miała możliwości nauczyć się tych emocji A czy skąd? reakcji. To wszystko szło jeden do jednego. Tak, z tym, że czasem było tak śmiesznie i zabawnie, żeśmy nie wytrzymywali iśmy pękali ze śmiechu. I stop, stop, stop, stop. Trzeba było zatrzymać, wyśmiać się i jechaliśmy dalej. Takiej przygody właściwie nigdy więcej w życiu nie miałam, żebym z jakimś autorskim tekstem miała do czynienia do tego stopnia z sympatią i z zachwytem, żeby po prostu czytać jak po maśle i wszystko, żeby grało tak jak trzeba, bo wszystko grało Jakąś muzykę dobierał Wojtek Truszczyński, jakoś na początku reżyserował to Jurek Markuszewski, potem uznali, że chyba już nie potrzebuje nic reżyserować, bo myśmy jechali po prostu jak po swoje. Potem Jacek czasem taką puentę dodawał na sam koniec jako gajowy marucha, albo opowiadał co by powiedział gajowy marucha. To było coś tak innego i tak wspaniałego. No, kochaliśmy to po prostu, kochaliśmy to i ten szok, jak ten Jacek, odszedł od nas, był taki, że myśmy się w ogóle nie mogli pozbierać do w ogóle innych nawet nagrań radiowych żeby gdzieś tam pójść do tych pomieszczeń, w których to graliśmy. To straszne było dla nas przeżycie, straszne, bo on nieoczekiwanie nas opuścił. A gdzie państwo to nagrywali? Nie wszyscy pewnie wiedzą. No właśnie tutaj u was, w Trójeczce. <śmiech> Zawsze pani tutaj przychodzi z sympatią i z takim sentymentem? Teraz tak dawno nie byłam, że już nie wiem, co pan do mnie mówi. Postaram się jednak powrócić tutaj, jak Coś za innego, dawnych bo nie lat. ma tych ludzi już, prawda? Tak, no tak, ale też po prostu odnowić swoje stosunki, jak gdyby. I jest mi bliskie to wszystko, co tu jest, mimo że jest inne. Jest takie odnowione, czyściutkie. A jak często to nagrywaliście w miesiącu? Co tydzień? Myśmy właśnie co tydzień, tak. Czasem po jednym odcinku, na jeden czy na dwa spotykaliśmy się. Czasem na więcej. Śmiesznie, bo pamiętam na przykład, że... Nie nagraliśmy na zapas czegoś, żeby mieć w zanadrzu jakieś dwa, trzy, trzy, odcinki, a ja wyjechałam z dzieckiem do Rabki. No i to był, co tu zrobimy i jednak na, na chybcika musiałam z tej Rabki wracać, żeby nagrać i znowu wrócić do Rabki, bo to byłoby niemożliwe, żebyśmy opuścili jakiś tydzień bez Sułka. Czy przychodziły listy do pana Sułka i do pani Elizy od słuchaczy? tak. Tak, tak, tak. Przychodziły. Ja nie wiem, chyba nie mam nic, ale pamiętam, że przychodziły. Jednak to dziwne, bo jak czasem tak okropnie mnie traktował ten sułek. Tak właściwie brzydko o mnie mówił. Właśnie był brutalny. Nie podobałam mu się, bo coś mu przeszkadzało zawsze. Nie wiem, czy nos mój, czy sukienka brzydka, czy co. To jednak miałam swoich amantów. Miałam takich ludzi, takich panów właściwie, którzy mnie lubili i im się podobałam też, tak samo jak Słuchowi czasem się podobałam. Wie pani, pani Marto, to może to jednak y, jest trochę taka opowieść o tym, że Jacek Janczarski nie miał bardzo płynnej wyobraźni. Może on po prostu podglądał pewien <grym> typ mężczyzny. Pe pewien typ kobiecy. <grym> Kobiety z tego, co się zdarzyłem zorientować w życiu, są bardzo łaskawe i wiele potrafią znieść. No ale że faceci tacy dookoła jak on? Oj, tak, tak. Tak, niech się pan tak nie dziwi strasznie. To się z domu wynosi, czy skąd, pani zdaniem? Ach, może z, z, z jakiejś takiej nie wiem, nie wiem właściwie z czego, może z charakteru po prostu, tak to nazwijmy z urodzenia, czy co? To teraz Pani Mieta łyk kawy, bo o poranku i w ogóle lubi Pani pić kawę, to się dowiedziałam. Bardzo, tak? bardzo lubię i lubię tą swoją porę. To nie można tak, tak pić byle kiedy i, i, i byle jakiej kawy, tylko to jest, po prostu musi być rytuał zachowany. Dobra kawa z dobrego ekspresu, z dobrą śmietanką. Może być i bez i w miłym towarzystwie. Usłyszałem tę nutę sympatycznego uśmiechu na zakończenie poprzedniej wypowiedzi. Dziękuję. Pani Małto, a czy, bo mówiła Pani, że graliście tak awista, wchodziliście mm -hmm. do studia i to po prostu szło, a kusiło Was, albo zdarzyło się tak, że zmienialiście coś w tekście Pana Jacka, czy jednak to było pełne zaufanie? Było zaufanie, chociaż czasem może i było tak, chociaż tego nie pamiętam, że jakieś jedno słowo przychodziło do głowy, ono bardziej pasowało do tego, co gramy i wrzucaliśmy, bo on nie protestował, on bardzo był zadowolony. Bardzo był zadowolony z każdej inwencji twórczej z naszej strony, bo, bo on nas kochał tak jak my jego i po prostu tak jakoś współgraliśmy, że, że nie było mowy o tym, że coś że nie zgadzałby się na jakieś poprawki czy zmiany. Nic takiego nie istniało. Mówiła pani trochę o tym swoim wchodzeniu w rolę i o tym byciu zupełnie inną niż Eliza z Kocham Pana Panie Słuku. Lata temu tu Przemyśliwieckiej miałem okazję z panem Krzysztofem Kowalewskim rozmawiać i temat pana Słuka też się pojawił w tej rozmowie, kiedy on wydał książkę swoją, mm -hmm. no, ale nie ma już pana Krzysztofa z nami niestety, mm -hmm. ale pani to pamięta, jak on wchodził w rolę Słuka, ile było w nim z tego Słuka i jak bardzo się przeobrażał w tego gburzaka. To, to, to śmieszne. Jednak Krzyś, mimo swojej postury takiej dosyć zawalistej, mimo tuszy, był bardzo łagodnym i bardzo miłym człowiekiem. Nigdy nie widziałam w nim żadnych zadatków na góra. I to śmieszne, że też tak od razu trafił tylko przy pomocy głosu, bo to jest ta, ta wspaniała zaleta radia, że my budujemy rolę tylko na podstawie naszej wyobraźni przy pomocy głosu. Nie pomagamy sobie ani sytuacją, ani działaniem jakimś, bo nagranie radiowe to jest nagranie radiowe. Najwyżej odwrócenie głowy bardzo dużo znaczy i umiejętność taką techniczną, jak już się zdobywa po latach w pracy w radio. Więc też trafił tak od razu jakoś na, na tego typa, mimo że był to bardzo, bardzo daleko od niego oddalony facet. Nic nie miał z nim wspólnego. Był dżentelmenem w najlepszym tego słowa znaczeniu był elegancki w stosunku do kobiet. Nigdy nie wszedł pierwszy, zawsze podał płaszczyk. Już nie mówiąc o tym, jak się czasem człowiekowi jakaś choroba zdarzała, czy coś takiego, jak troskliwie zadzwonił. Bez dawkowości takiej, tylko naprawdę szczerze zainteresowany dopytywał się o zdrowie. Uwielbiałam Krzysia po prostu. I jeszcze do tego tak zwany piknik, bo po prostu on miał taki stosunek do życia, że on był radosny. On nie był marudny, nie, nie był narzekacz. On był zadowolony, zadowolony z wszystkiego. Zawsze umiał znaleźć w tym właśnie jakieś pozytywy, co się działo dookoła. Tak zwany piknik, tak? Tak. Nauczę się tego określenia, będę mm -hmm. stosował, jeżeli pani Bardzo pozwoli. Bardzo proszę. Kiedy pani się zorientowała, że jest jednym z dwóch głosów słuchowiska audycji radiowej, która stała się kultowa? Jak szybko to poszło? Czy ja wiem, czy ja miałam taką świadomość, że, że kultowa jestem. Ja tylko się tak cieszyłam, że coś się tak podoba. Ale tak jak właściwie kiedyś opowiadałam o tym, że nie bardzo miałam świadomość, jak zaczynałam jako aktorka z takim szwungiem wielkim swoją drogę aktorską po udanej premierze Trzech Sióstr w teatrze współczesnym, że ja tak strasznie normalnie to traktowałam, że pracowałam we wspaniałym towarzystwie, ze wspaniałymi ludźmi, udało się i idę dalej. A to, że to było takie niesłychane, że to był taki debiut, był opisywany jak Bóg wie co, to ja wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Tak samo uwielbiałam te, te nasze spotkania z Panem Słukiem i z najwyższą przyjemnością to robiłam, ale też no, bez przesady, to znaczy bardzo chętnie podejmowałam się pracy nad innymi rzeczami w radio i miałam niemałe sukcesy, muszę powiedzieć, że na przykład bardzo dużo nagrywał jako reżyser, Andrzej Łapicki i on realizował całą sagę forsajców. I ja grałam fler Ileż ja listów dostałam na temat tej Flair. Jak ona się podobała, że sobie byli ludzie, którzy sobie zgrywali te odcinki puszczane tam, nie wiem, czy w jakieś dni specjalne powiedź radiowa w odcinkach. I ja na przykład strasznie to lubiłam grać, bo jeszcze grałam do tego. Ojca grał Somsa, grał Jan Świderski, męża mego grał Janek Englert. I to Czyli co było... de la qureme. Tak. Wspaniale to wszystko brzmiało i ja byłam przekonana, że po prostu nikt w życiu by nie poznał w mojej Fleur Pani Elizy. A jednak. Coś było takiego w tym moim głosie, że jednak czasem mnie rozpoznawali. Może i nawet dostawałam takie listy, że, że, że się cieszą bardzo, że Pani Eliza gra taką piękną rolę. Pani Narto, a jak Pani, no jednak to jest wyzwanie, było wyzwanie bycie Panią Elizą, ten sukces, ale też to ogromne zaangażowanie w kreowanie tej postaci przyjmowali koledzy i koleżanki z teatru i w ogóle ludzi ze środowiska aktorskiego, że tutaj wchodzi pani w Czechowa, jest mhm. pani taką ważną postacią dramatu, teatr jednak, deski, no, wspaniały debiut, kolejne mhm. cudowne postacie kreowane na deskach i w filmach, a tutaj taka <śmiech> trzpiotka-rencistka. Tak, no nie wiem, czy w ogóle to by było dyskutowane, na pewno było. Było, ale może poza mną. Tak mi się właśnie wydaje, że to jest zazdrość. Może poza mną. Ja tego nie miałam być. świadomości, że tak jest. Mm. Ja wiem tylko, że ta gromada i ta spółka, która to tworzyła, że tak powiem, myśmy sami siebie tak lubili i tak ze sobą współgrali, że nie było to istotne, jak to jest. Nie przyszło mi do głowy nawet to, że to jest jakoś tam komentowane, omawiane. Może nawet przez niektórych niezbyt życzliwie. Może przez zazdrość, bo skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głup bo odrosną, ale głos majątek. Pani Marta Lipińska wróci do naszego studia po 11, ale wcześniej wspólnie z Krzysztofem Kowalewskim ponownie odegrają scenki z życia pani Elizy i Pana Sługa. Program trzeci, 25,5 minuty do jedenastej. Przytul mnie, pomóż mi przetrwać noc. A przytul mnie, butelce w butelce widać dno. Papierosa niech blask wiedzie na I'm Program Trzeci Polskiego Radia. a Back to my vehicle They're just gonna tell you That I wasn't you And I just wanna tell you This is how I feel I know you feel like that's now original sin of call all Jungle, a wcześniej kombi wlany poniedziałek. O, i tak się wyłączyli. To my włączamy ponownie, gotowi? Kocham pana, panie sułku. Kruszkawkowy za czternaście Skąd go mamy, panie sułku? Nie kupił pan chyba kompotu Dostałem Mnie pan nie nabierze Dostałem go od gajowego maruchy Przyjdzie dzisiaj i wypijemy wspólnie ten kompot. Jak karnawał, to karnawał. Rok, rak, rock and roll. Potańczyłbym w sobie. Chętnie Ach. zatańczę z panem do utraty tchu. Rock, rock, rock and A nie tak przyjdzie. A jak? A tak. Rock, rock, rock and roll. Ja też rock, tak robię. Rock, rock, ale w pań przekonaniu o, trzeba tak. Rock, rock, Rock and trall. Rock, rock, rock. rock and Aj, tam Szkoda, że nie mamy adaptera. A co tam, prawda? Pani Elizo! A... Panie Elizo! A... Czur, o nie, o nie, co to? Co to straszny pan na A to konfety! A... Przypomina to, to zwykłe obierki, prawda? No bo to obierki. Rock and w charakterze Konfety, raz się żyje! na no pewnie! Rok, rok, rok, rok! Odbijany! O, o Boże, o Boże, nie, nie tak mocno! To boli! I z lewej rączki! O, rok! Oj, ojej! Zło, złamie mi pan obie ręce, panie Sułku! Jaki pan brutalny, naprawdę! No Jaki? No, no, no brutalny i, i silny! No i męski! No, no i oczywiście męski również! Kocham pana. Uwaga! Uwaga! O, Uwaga! Oj, oj, oj, oj. o boże, a co tam znowu? Serpentina! <grym> – Przypomina papier toaletowy. Dobrze no to, no to papier toaletowy. Rok! Rok! Rok! Rok! Rok! Papier toaletowy w charakterze serpentyny. Jak karnawał, to karnawał. Podziękowanie! Co, co pan zrobił? Kiedy? No, no teraz. Kiedy teraz? No, przy podziękowaniu. Podziękowałem. Cholera jasna. A co? O, by, być może pan się pomylił, panie suku. Jedyne, ale zdaje się, że, że pocałował mnie pan w rękę. Ja? No, no, na no, no, to wygląda. Mój mały. Cieo. A myślałem, że to ręka gajowego, to znaczy cypisa, nie, to, jest, to na pewno był doktor Wałasz pomyłka w adresie, słowo oh. honoru A jednak fakt pozostanie Ech. faktem Zasuszę ten pocałunek Ech. Pierwszy pocałunek mojego chłopca Jeszcze nieśmiały, jakże jeszcze nieumiejętny to wzruszające. Kocham pana. Cicho! Zapomnijmy o tym incydencie, panie Lizo. O nie! A ja popsuła pani zabawę. Cholera jasna. O nie! To nie ja pocałowałam pana w rękę. Nie moja wina, że ktoś mnie znienacka pocałował. O! Oh. Ach, bolera, to, to, chyba, to chyba jest z blachy pancerka. Oh. Chyba, chyba nie z tego kąpotu. Gajowy otworzy go jednym palcem. Doktor Wałaszewski nawet ogórki konserwowe otwiera jednym ruchem skalpela. Ach to ja rozgryzę. To. Trzaśnie panu ząb, zobaczy pan. A to co? Zębami się będę przejmował. Albo ona, albo ja. Cholera, Ach, Cholera. Ojej. Ach, ja. O, o. Oj, nie, niech pan nic nie mówi. Sama zgadnę. Ząb? Pfu. Nie. A więc puszka? Ani jedno, ani drugie. Omskło mi się. I jak? Omskło się. Śliska jakaś ta puszka, cholera. Jasna. No dodajmy dajmy ich spokój. Bawmy się. Białe tango. Zatańczy pan? Ja nie umiem, pan ja wiem. Umiem tylko puszczane. Nie, nie, nie szkodzi. Każdy teraz tańczy jak umie. Ram, pam. Pam pam paria tak. pam pam pam pam pam Pam pam pam and roll! La, la, la, hi, <ściski> Och, co pan? co pan, co pan to co! Pam pam No pam Pam pam pam pam No, pam no, wiem! no, Pam wiem, pam Wie, Cicho sk skąd ten nawyk? Przecież pan nie wyniósł tego z domu, panie Słuchu mnie, pan je nabierze ja, ja, ja sam nie wiem, co się ze mną dzieje Jak? chyba zwariowam Ktoś, kto całuje kobietę w dłoń Nie jest od razu wariatem Widać, że, że drzemie w panu zalążek Jaki zalążek? Jaki zalążek? Gdzie drzemie? Zalążek, kindersztuby z dawnych lat tylko nie kinder Smudy. Da się z pana coś zrobić. Ja się tym zajmę. Zobaczy pan. Cicho. Do kitu z takim karnawałem. Słowo honoru. Ale Zabawa właśnie przygasała. A tu nagle zjawił się wszędobylski gajowy marucha. Z dawna oczekiwany. Gajowy klepnął panią Elizę w plecy. Pocałował w rękę pana sułka. I zjadł kompot truskawkowy razem z puszką. Z tego, co mówił, można się było domyślić, że nazywa się Marucha i że jest gajowym tu, obok, niedaleko. Do usłyszenia. Ach, ten gajowy z Lasku Bielańskiego. Kocham pana, panie sułku, Pani Eliza i pan Sułek powrócą jeszcze przed południem na antenie programu trzeciego. A po 11.00 trzecia, ostatnia część spotkania z Martą Lipińską. Polecamy bardzo serdecznie. 10 minut do 11.00. Właśnie się zorientowałem, że jestem równolatkiem tego nagrania z 1978 roku. Pani Anna, warto jeszcze powiedzieć przy okazji spotkań z Panią Elizą, z Panem Słukiem z naszego słuchowiska sprzed lat i z Panią Mertą Lipińską dziś w programie trzecim, że od 1 kwietnia działa także w serwisach streamingowych specjalny kanał Powtórka z rozrywki i tam... 300 odcinków Pana Sługa. Do odsłuchania. Polecamy serdecznie. I step through deep in the waves, surrender to the tide movements Every day the same question, am I a nuisance? Provide the proof, roof lift, the sky, stars and moon Hold time down bad, tryna mind my business Engulfed in this cold world's grimace Shiver, limits like a never known distance Please rid me of the guilt I'm dismissing Love spells and it's such a special feeling In it, all that I would do to make you my woman Door got closed and my face kept pushing Told me to find me. I never stopped looking. Wrapped in your arms is where my cure is. I will flow your in your love's current. I love the feeling. Then I told you. And then I told you. I love the feeling. Then I told you.